Odjąłeś decyzję o sprzedaży domu i zastanawiasz się, komu to powierzyć. My zrobimy to szybko, dobrze i z korzyścią dla Ciebie. Jeśli zadzwonisz do nas właśnie teraz i powołasz się na magazyn posiadłość, to otrzymasz 1000 dolarów rabatu przy zamknięciu transakcji. Jeśli dom sprzedać chcesz, 1000 dolarów szybko bierz. Nie czekaj, dzwoń już teraz. 847-647-4000. 847 647, -4000. 847 -647 Usługa i rabat oferowany jest przez Biuro Obrotu Nieruchomościami Illinois Star Realtors. Dzwoń, bo 1000 dolarów drogą nie chodzi. 847 647 47 4000 Radiowy magazyn Posiadłość Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość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 Domy w pobliżu dobrych szkół są droższe. Z przygotowanego przez Atom Data Solutions raportu dotyczącego szkół i domów w 2016 roku wynika, iż dobrze jest być właścicielem domu znajdującego się w pobliżu dobrej szkoły, ponieważ jest on wart nawet do 77% więcej niż inne domy. W badaniu porównano nieruchomości z tym samym kodem pocztowym mające co najmniej jedną dobrą szkołę podstawową w okolicy, z domami znajdującymi się w obrębie kodu pocztowego, w którym nie ma dobrej szkoły. Wiceprezes Atom Data powiedział, że od zawsze wiadomo było, że Dobre szkoły zapewniają korzyść w postaci jakości życia. Jednak przeprowadzone badanie dowodzi, że przynosi to także właścicielom domów wymierne korzyści ekonomiczne. Wybory stanowią potencjalny zwrotny moment dla rynku nieruchomości. Za kilka miesięcy będziemy mieli nowego prezydenta. Zdaniem prezesa Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych następna administracja będzie miała okazję zmienić kierunek rozmów dotyczących rynku realnościowego. Prezes i dyrektor generalny David Stevens nazywa to możliwością zmiany kierunku i odejścia od nacisku na wychodzenie z recesji. Jak powiedział Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych, współpracuje z obiema głównymi partiami po to, aby uczynić politykę realnościową priorytetem. Czy piwnice znikają? Przyszłe pokolenia młodych Amerykanów mogą być pozbawione możliwości mieszkania w piwnicy rodziców, ponieważ rodzice mogą jej zwyczajnie nie mieć. Analiza danych budowlanych przeprowadzona przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów stwierdza, że stale maleje liczba nowych domów z piwnicami. Zdaniem Stowarzyszenia Budowniczych udział nowych domów jednorodzinnych budowanych na płycie nieustannie rośnie: z 46% w 2000 roku do 57% w roku ubiegłym. Piwnice stały się mniej popularne z wyjątkiem niektórych chłodniejszych obszarów kraju, stanowiących najbardziej prawdopodobne miejsca, w których można znaleźć pełną lub częściową piwnicę.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 Dzwonisz już teraz. 847-647-4000. 847-647-4000. Nie czekaj. dzwonisz już teraz. 847-647-4000. Północno-zachodnie Arkansas jest rozgrzane do czerwoności. Zdaniem ekonomistki z University of Arkansas lokalny rynek nieruchomości płonie. Mówi ona, iż rozwijająca się gospodarka północno-zachodniej części stanu Arkansas wynika z faktu, iż Amerykanie przenoszą się do tego regionu ze względu na świetne miejsca pracy. Sektor nieruchomości radzi sobie dobrze, a właściciele domów są zadowoleni. Jej zdaniem ceny domów wzrosły co najmniej 7% w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Robot, który będzie zarządzał Twoim inteligentnym domem. Twój dom może być wyposażony w inteligentną technologię, taką jak Nest lub Eco, ale trzymasz swojego własnego robota. Już wkrótce na rynku pojawi się Big Eye, który będzie podążać za Tobą po całym domu, odpowiadając na pytania i oferując pomocną dłoń, tak jak przedstawia to promocyjny film wideo. Według Engadget Big Eye przypomina malutki kosz na śmieci i ponoć ma integrować się z posiadanymi w domu inteligentnymi urządzeniami gospodarstwa domowego. Jednak producent Big Eye, firma Robo, nie podaje jeszcze, kiedy dokładnie jej wynalazek będzie dostępny.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 COM Nowa częstotliwość ten sam profesjonalizm. Ha, ha. 1300 AM 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość.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 Mamy wiele ofert domów w okolicach, w których dobre są szkoły. Zrób przysługę sobie i swojej rodzinie. Zadzwoń teraz. Powołaj się na magazyn Posiadłość, a otrzymasz 500 dolarów rabatu przy zamknięciu transakcji. 847-647-4000 Dzwoniąc właśnie teraz, rezerwujesz sobie 500 dolarów. 847 647 -4000. Nowy dom Nowa szkoła i 500 dolarów w kieszeni. 847 647 4000. Usługa i rabat oferowany jest przez Biuro Obratu Nieruchomościami Illinois Star Realtors. 847 647 4000. Uwaga osoby poszukujące kondominium w okolicy Golf Road i Shermer w miejscowości Niles. Nowo zgłoszone do sprzedaży olbrzymie dwusypialniowe mieszkanie prywatne z osobnym biurem domowym. Prawie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 Dzwonisz już teraz. 847 647 4000. 847 647 4000. Nie czekaj. dzwonisz już teraz. 847 647 4000. Wiadomości z rynku nieruchomości. Kredyty hipoteczne mileniowców napędzają wzrost liczby spółdzielczych instytucji kredytowych. Według nowego badania przeprowadzonego przez TransUnion rośnie liczba spółdzielczych instytucji kredytowych w Ameryce. Zdaniem TransUnion ogromny wpływ ma tu liczba zaciąganych kredytów hipotecznych, a mileniowcy są powodem, dla którego wzrost ten będzie prawdopodobnie kontynuowany. Przeprowadzone badanie stwierdza, iż mileniowcy stanowią główną siłę napędową trwałego wzrostu liczby pożyczek, a także rynek docelowy. Prezydencka Biblioteka Baracka Obamy może zwiększyć liczebność jednej z chicagowskich dzielnic. Położony w południowej części Chicago Woodlawn cieszy się dużym zainteresowaniem deweloperów, którzy przewidują w nim budowę nowych domów, restauracji i placówek detalicznych, a wszystko to w pobliżu planowanego ośrodka o nazwie Obama Presidential Center and Library. Jak donosi Chicago Business, w Woodlawn panuje atmosfera nieruchomości, ponieważ deweloperzy i inwestorzy mają nadzieję, że to początek czegoś większego. Zajmująca za 20 akrów, prezydencka biblioteka Baracka Obamy zlokalizowana będzie w Jackson Park na wschodnim skraju dzielnicy, gdzie obecna średnia cena domu wynosi nieco ponad 74 tysiące. Czego szukają baby boomersi, gdy kupują nowy dom? Badanie przeprowadzone przez serwis Hanley Wood i firmę budowlaną Taylor Morrison wykazało, że pierwsze wrażenie jest bardzo ważne dla nabywców z grupy wiekowej powyżej 55 lat. Pokolenie wyżu demograficznego poszukuje przyjaznego środowiska, lokalizacji w pobliżu sklepów, restauracji i usług medycznych, a także takich udogodnień jak świetlice, baseny i ścieżki spacerowe. Wewnątrz domu, bo Marysi cenią sobie otwartą zabudowę, wysokie sufity i naturalne światło. Lubią też zintegrowaną przestrzeń wewnątrz i na zewnątrz, z mnóstwem miejsca do przechowywania. Zapasy konfiskowanych nieruchomości nadal się kurczą. Według najnowszych danych CoreLogic w lipcu prawie o 26% spadły zapasy konfiskowanych nieruchomości w ujęciu rok do roku, a liczba zakończonych przejęć zmalała o prawie 5% w porównaniu do lipca ubiegłego roku. Koladzik donosi, iż w lipcu 2016 roku liczba przejęć spadła w dół o 67% w porównaniu do poziomu szczytowego z września 2010 roku. Podjąłeś decyzję o sprzedaży domu i zastanawiasz się, komu to powierzyć. My zrobimy to szybko, dobrze i z korzyścią dla Ciebie.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 Spadek przystępności cenowej domów w drugim kwartale. Według wskaźnika możliwości rynku realnościowego przygotowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Bank Wells Fargo, przystępność cenowa domów nieznacznie spadła w drugim kwartale 2016 roku dzięki stałej aprecjacji cen domów, która więcej niż zrekompensowała niewielki spadek stóp procentowych kredytów hipotecznych. Według Krajowego Stowarzyszenia budowniczych Domów firmy budowlane w całym kraju mają zaufanie do rynku domów jednorodzinnych przeznaczonych dla osób powyżej 55 roku życia. Z badania budowniczych przeprowadzonego co kwartał wynika, że firmy budowlane i deweloperzy dla tego sektora nadal odnotowują stały popyt. Robert Dietz, główny ekonomista Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów, mówi, iż wyniki badania na ten kwartał pokazują, że segment 55+, kontynuuje swoje stałe i stopniowe ożywienie. Jim Chapman, przewodniczący Rady do Spraw Budownictwa Realnościowego 55+, działającej w ramach Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów, przyznał również, że na wielu rynkach nadal brakuje siły roboczej i działek budowlanych, co jego zdaniem hamuje produkcję.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 Wskażemy Ci bezpieczną drogę do klauzingu. Zadzwoń teraz. 847 W internecie posiadłość.com Bezpieczna droga do Klausingu. Tom Dudziński. 847-6474000. 8476474000. Posiadłość.com Koniec części pierwszej. Na drugą odsłonę programu zapraszamy za kilka minut.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 847 647 4 i 30 847 647 4000 Witamy w drugiej odsłonie magazynu radiowego posiadłość. Zapraszamy. z rynku nieruchomości. Udział wynajmowanych domów w Ameryce wzrósł w ostatnich latach do rekordowych poziomów, a to za sprawą pokolenia wyżu demograficznego, które jest liderem, jeśli chodzi o wynajmujących. Bloomberg News donosi, że baby boomersi stanowią rosnącą siłę na rynku wynajmu domów jednorodzinnych. Chociaż w ciągu ostatnich kilku lat liczba domów na start będących na sprzedaż systematycznie spadała, to liczba domów na start do wynajęcia jest obecnie na najwyższym poziomie od 30 lat. Według agencji Bloomberg Zmienność inwestycji tradycyjnych, takich jak akcje, sprawiła, że nieruchomości są atrakcyjną opcją dla emerytów. Konfrontacja z bańką realnościową. Wszędzie tam, gdzie ceny domów rosną, zawsze znajdzie się ktoś, kto zastanawia się, czy nie mamy przypadkiem do czynienia z bańką realnościową, która w końcu pęknie. Ekonomista Robert Schiller, współtwórca indeksu Case Schiller, powiedział serwisowi Mike.com, że rzeczywiście w niektórych miejscach wygląda to na bańkę, ale tym razem jest zasadnicza różnica. Zdaniem Roberta Schillera w tym kontekście sytuacja ma mniej cech typowych dla bańki niż miało to miejsce w roku 2007. Rynki domów luksusowych wzmocnione przez miejsca pracy. Niedawne ożywienie w tworzeniu miejsc pracy wpływa w wielu miastach na rozwój rynku domów luksusowych. Prezes i dyrektor generalny Markus and millechap powiedział stacji CNBC, iż istnieje wyraźna korelacja między tworzeniem miejsc pracy a kondycją rynku nieruchomości. Jednocześnie przyznaje on, że na wielu rynkach panuje chroniczny niedobór zapasów, które nie mogą nadążyć za wzrostem gospodarczym.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 47400. Sprzedajesz dom lub mieszkanie? Unikaj okrągłej kwoty, a zarobisz więcej. Która cena wywoławcza za Twój dom jest lepsza? 200 tysięcy dolarów? Czy może 199 tysięcy dolarów? Z przeprowadzonego przez Florida Atlantic University nowego badania wynika, że odpowiedź jest jasna. 199 tysięcy. Spójrz na cyfry lewej strony ceny, ponieważ zdaniem naukowców od tego miejsca wszystko zależy. Z badania wynika, że strategia cenowa, tak zwana cena nieco poniżej, w rzeczywistości przynosi efekt ponegocjacyjny średnio o 2,5 do 3% wyższy w porównaniu do początkowej strategii opierającej się na zaokrąglonej cenie wywoławczej. San Jose najdroższym miastem w Ameryce w swojej piosence, czy znasz drogę do San Jose, Diane Warwick śpiewała, zamierzam wrócić do San Jose i znaleźć święty spokój. No cóż, każdy kto wraca teraz do San Jose powinien mieć ze sobą dużo pieniędzy, bo jest to pierwsze miasto w Ameryce, gdzie średnia cena domu jest siedmiocyfrowa. Zdaniem Krajowego Związku Realnościowców średnia cena nieruchomości w tym mieście wynosi tysięcy dolarów. Wydaje się, aby nabywcom bumerangom spieszyło się z ponownym wejściem na rynek realnościowy po tym, jak w czasie kryzysu banki konfiskowały ich nieruchomości. Analiza przeprowadzona przez starszego ekonomistę CoreLogic wykazała, że z 4,4 miliona osób, które straciły swoje domy od 2007 roku, mniej niż 1 czwarta powróciła na rynek. Zauważa on, że ponad połowa z 3 milionów, która straciła swoje domy w latach 2007-2013, przekroczyła teraz siedmioletni próg, po którym ich ocena kredytowa jest już całkowicie uzdrowiona. Jego zdaniem, powrót tych nabywców miałby znaczący wpływ na sprzedaż domów. Szukasz domu? Nie trać czasu. www.posiadłość.com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 Dzwonisz teraz. 847 647 4000. 847 647 4000. Nie czekaj, dzwonisz teraz. 847 647 4000.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 Mileniowcy dobrze planują swoje wejście na rynek realnościowy. Prawie dwóch na trzech mileniowców oszczędza pieniądze, aby kupić swój pierwszy dom, jak wynika z najnowszego badania przeprowadzanego przez TD Bank. Z drugiej corocznej sądy zatytułowanej First Time Home Buyers Polls, wynika, że mileniowcy są bardziej konserwatywni, jeśli chodzi o pieniądze, niż sugerowałby to ich wiek. Dyrektor ds. cen i rynków wtórnych w TD Bank powiedział, cytuję, to podbudowujące wiedzieć, jak mileniowcy starannie przygotowują się do wejścia na rynek nieruchomości. Koniec cytatu. Lipiec dobrym miesiącem dla rynku nieruchomości. Zdaniem głównego ekonomisty Realtor.com tegoroczne lato było jednym z najlepszych w dekadzie dla sektora realnościowego. Wskazuje on na najwyższy poziom zaufania konsumentów w lipcu od 2007 roku. Najwyższe w historii nominalne ceny domów oraz najniższe oprocentowanie kredytów hipotecznych. Przyznaje on jednak, iż tego lata kupujący mieli do pokonania jedną poważną przeszkodę. Trudniej niż w roku ubiegłym było uzyskać kredyt hipoteczny. Amerykanie dłużej mieszkają w swoich domach niż miało to miejsce kilka lat temu. Wykorzystując dane z ewidencji publicznych, Koladzik odkryło, iż od czasu recesji i załamania cen domów zachowanie właścicieli nieruchomości zaczęło się zmieniać, mówi główny ekonomista Koladzik. Jego zdaniem istnieje kilka powodów, dla których ludzie wstrzymują się na dłużej ze sprzedażą. Mileniowcy, dzieci boomersów wracają mieszkać z rodzicami, a niektórzy po prostu stracili swoje zasoby realnościowe w wyniku kryzysu. Według Fannie Mae zaufanie wobec cen domów nie było tak wysokie, odkąd agencja rozpoczęła śledzenie danych w 2012 roku. Najnowszy wskaźnik nastrojów wobec zakupów domów Fannie Mae wykazuje znaczny skok w lipcu do najwyższego poziomu w historii krajowego badania dotyczącego rynku realnościowego, na którym bazuje. Zdaniem agencji liczby te mogą wskazywać na znaczne zmiany wśród mileniowców, którzy mogą teraz skłaniać się bardziej ku zakupowi nieruchomości niż wynajmowaniu. Mimo to wiceprezes i główny ekonomista Fenimej ostrzega, że dane z lipca, pomimo iż bardzo zachęcające, powodują jedynie powrót wskaźnika do bardzo stopniowego trendu wzrostowego. Jeśli martwi Cię jakość szkoły, do której uczęszcza Twoje dziecko, pomyśl o zmianie.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 Bankrate.com przeprowadziło badanie wśród kredytodawców w każdym stanie i w stolicy, aby dowiedzieć się, jakie są koszty zamknięcia transakcji zakupu domu wartego 200 tysięcy dolarów, gdy kredytobiorca ma doskonałą historię kredytową i dysponuje 20% wkładem własnym. Średnia krajowa wynosi 2128 dolarów. Hawaje miały najwyższe średnie koszty zamknięcia transakcji w kraju na poziomie 2655 dolarów. Z kolei w Pensylwanii koszty te były najniższe 1837 – 1837 dolarów. Bankrate.com stwierdziło, że wysokość opłat pobieranych przez kredytodawców bezpośrednio od kredytobiorców wzrosła w 2016 roku o 1,6% w stosunku do ubiegłego roku. Freddie Mac, Baby Boomersi to rynek, na który warto zwrócić uwagę. W miarę jak pokolenie wyżu demograficznego nadal przeciwstawia się oczekiwaniom o starzeniu, dyrektor Freddie Mac mówi, że nadszedł czas, aby kredytodawcy również zmienili swoje podejście do tematu. Wiceprezes ds. nieruchomości jednorodzinnych, z Freddie Mac, powiedział, że zamiast skreślać starszych Amerykanów, kredytodawcy powinni potraktować ich jako cenną możliwość biznesową. Wskazuje on, że co prawda boomersi stanowią tylko 1 czwartą populacji USA, to jednak są właścicielami 2 trzecich zasobów realnościowych w kraju. Decyzje, jakie będą podejmować w ciągu najbliższych 5 lat, znacząco wpłyną na rynek nieruchomości i kredyty hipoteczne. Najnowsze badania wykazały, że miliony baby boomersów chciałoby przeprowadzić się co najmniej jeszcze raz w swoim życiu. Dlaczego miliony Amerykanów nie kupują domów? Ceny domów w kraju są obecnie zaledwie 2% poniżej swojego rekordowego poziomu. Jednak The Wall Street Journal donosi, że miliony Amerykanów z klasy średniej czują się pominięte w trakcie ożywienia gospodarczego. Dziennikarka działu biznesowego New York Timesa Laura Johnson nazywa to brakującą pulą właścicieli domów.